Minęła 17. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Amerykańskie bombardowanie irańskiej infrastruktury krytycznej. Iran uderzył w kilka miejsc w Izraelu amunicją kasetową. Lawina w Szwajcarii porwała snowboardzistę. W aktualnościach też o polskich tradycjach wielkanocnych w Vancouver i Calgary w Kanadzie. Na początek o sytuacji na Bliskim Wschodzie Amerykanie kontynuują bombardowania irańskiej infrastruktury krytycznej. A władze Iranu wyznaczyły nagrodę za schwytanie amerykańskiego pilota F-15 zestrzelonego wczoraj w południowo-zachodniej części kraju. Szukają go też siły amerykańskie.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 rozmów do czasu całkowitego wstrzymania izraelsko-amerykańskich nalotów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. A do strącenia amerykańskiego myśliwca w Iranie użyto nowego systemu obrony powietrznej podało irańskie dowództwo wojskowe. Tymczasem w Izraelu Iran uderzył w kilka miejsc municją kasetową. Zaatakował m.in. telawi w pobliżu siedziby Sił Obronnych Izraela. Lawina w Szwajcarii porwała snowboardzistę. Mężczyzna zginął. Do tragicznego w skutkach zejścia z wału w śniegu doszło w okolicy Sangarn-Bolden. W piątkowe popołudnie lawina porwała tam 41-latka, który zjeżdżał na desce snowboardowej. W akcji ratunkowej udział brali piesi, ratownicy i ekipa w śmigłowcu. Gdy mężczyzna został wydobyty z poczniegu był już martwy. Ostrzeżenia lawinowe niskiego stopnia obowiązują na dużym obszarze szwajcarskich i austriackich Alp. Najwyższy obecnie trzeci z pięciu stopni jest ogłoszony dla pogranicza między tymi krajami. Podobny poziom ostrzeżenia panuje w Pirenejach. Według Europejskiej Federacji Służb Ratunkowych EAWS kończący się sezon zimowy jest najtragiczniejszy od 10 lat. Od jesieni ubiegłego roku w lawinach w Europie zginęło 136 osób. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dziś Wielka Sobota i tradycyjne święcenie pokarmu w kościołach. To nie jest zwyczaj znany w Kanadzie, ale Polacy tam mieszkający kultywują go. O polonijnej wspólnocie i rodzinnym świętowaniu na dystans Agata Król rozmawiała z Filipem Jaworskim z Calgary i Michaelem Dębkiem z Vancouver. Mieszkamy w Calgary, w Albercie. Mamy tu wspaniałą polską parafię, rezurekcja, święconka. Dla nas to szczególne święta, bo to pierwsze wielkanocne z naszą córeczką. To jest to taki idealny moment dla nas w Polonii, żeby zadzwonić do rodziny, do bliskich w Polsce, no i też się spotkać pośród nas, porozmawiać w Polonii, podzielić się z jajkiem. U nas Wielkanoc to przede wszystkim zaspędzone z rodziną. Rodzina jest dalej, więc łączymy się przez FaceTime, żeby mała znała dziadków i poczuła się, że tradycje są nadal żywe, mimo że jesteśmy za oceanem. Te w Kanadzie to nawet katolicy nie celebrują, tak jak my z poświęconką nie chodzą do kościoła, to jest takie unikalne chyba tylko do Polski. To my Polonia utrzymamy. Przyjmujemy te nasze piękne tradycje. A w kraju trwają przygotowania do wspólnego śniadania dla potrzebujących i przyjaciół poznańskiej barki. Fundacja Wzajemnej Pomocy zaprosi do siebie jutro bezdomnych, samotnych i ubogich. Postępy prac sprawdza reporter Radia Poznań Krzysztof Polasik. Wszystko jest już praktycznie gotowe. Współzałożycielka Barki, Barbara Sadowska, osobiście ulepiła wielkiego baranka z 30 kostek masła. Wolontariusze i podopieczni Fundacji przygotowali między innymi sałatkę jarzynową, ale także nakryli do stołu, aby wszystko było gotowe na jutro. Ostatnim daniem do zrobienia był żurek. Miałem okazję przyglądać się z bliska gotowaniu dobrych 60 litrów zupy. Dlaczego tak dużo? Fundacja spodziewa się, że w jutrzejszym śniadaniu może wziąć udział 250 osób. Będą to bezdomni, ale także ubodni. I samotni oraz wszyscy ludzie bliscy znanej w Poznaniu fundacji. Jak podkreśla Barbara Sadowska, ważne jest, że osoby, które zmagają się z różnymi uzależnieniami, będą mogły spotkać przy śniadaniu wolontariuszy, barki, którzy najciemniejszy okres w swoich życiach mają już za sobą i udowadniają, że można zmieniać się na lepsze. Krzysztof Polasik, Radio Poznań. To są aktualności jedynki. Dziś Wielką Sobotę Radiowa Jedynka zaprezentuje premierowe słuchowisko Hanusia Gerharda Hauptmana. Jeden z pierwszych dramatów laureata Literackiej Nagrody Nobla przenosi słuchacza w świat marzeń sennych, symboliki religijnej, mistyki oraz mitologii baśniowej. Mówi kierowniczka Literacka Teatru Polskiego Radia Julia Mark. Hanusia to jest historia o śmierci, o śmierci dziecka, ale też o takim doświadczeniu przenikających się rzeczywistości. Tekst niezwykle poetycki i myślę skłaniający do refleksji. Emisja słuchowiska po godzinie 21 w Radiowej 1C. Słuchowisko będzie dostępne również w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Do końca dnia w wielu miejscach w kraju słabe przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 11 do 16 stopni. Chłodniej na północy od 7 do 11. Wiatr na ogół miarkowany, ale miejscami dość silny i porywisty. Głównie nad morzem i w górach.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 Zdarzenie brutalnych realiów życia z mistycznymi przeżyciami bohaterki. Już ja bym jej muchy z noza żeby się taka młoda, mocna dziewka w przytułku wylęgiwała. Gdzie leży granica między cierpieniem a duchowym wybawieniem? Mróz od ciebie idzie. Kto ty jesteś? Mamo? Ponadczasowy dramat laureata Nagrody Nobla. Hanusia Gerharta Hauptmana w adaptacji i reżyserii Magdaleny Małeckiej VIPIS. Czy są takie grzechy, co nie mogą być odpuszczone? Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Playlista Kuby Badacha. Playlista w radiowej jedynce. Pierwsza kwietniowa i ostatnia z Kubą Badachem. Ja nie lubię tych ostatnich audycji, ale coś się zaczyna, coś się kończy. Cześć, Kuba, dzień dobry. Ale to, przecież to nie jest nasze ostatnie spotkanie. To prawda. Dzień dobry. To, co dzisiaj państwu co zaproponuję, no to, to to będzie brzmiało jak jakiś żart. Yy, a, a, ale że co? Yy. Że, że są no. to jakieś twoje u, u, ukryte przyjemności muzyczne? Yy, tak. A masz co... coś takiego? Czekaj, ja muszę cię zapytać. A masz coś takiego, czego słuchasz w samochodzie, a nikt nie wie, nawet twoja żona, o tym, że tego słuchasz. Nie to jest Spice Girls czasami albo nie wiem. No nie wiem co, no. Może takiego co, o co nikt by ciebie nie podejrzewał. Bez kategoryzowania czy to złe czy dobre, chodzi o, o pewnie nietypowe, połączenie. Potrafię czasami yy, o, Ostrego bardzo roka posłuchać jakiegoś takiego trash metalu albo myślę, że Ostrego o STR. O str też, też, też lubię sobie posłuchać. No dobra, dzisiaj playlista no, nietypowa, ostatnia od Kuby. Mamy kilka utworów. Klucz, pop, soul, pop and fusion. Tak, no bardziej, tak ale bardziej jazz. To znaczy to są rzeczy, które z, są grane przez gości, którzy potrafili zagrać wszystko mhm. i w świecie jazzu byli legendami, gigantami, pomnikami. Natomiast y, ta muzy muzyka to jest raczej muzyka fusion, czyli właśnie połączenie różnych stylistyk. Ym, czego najlepszym przyk przykładem jest chyba pierwszy utwór y, y, Sam Skunk Funk, czyli album Heavy Metal Bebop. Sama, y, sam tytuł płyty już sugeruje, tak. co tutaj się będzie działo. Y, Bracia Breaker. Cymowo wybrałeś wersję koncertową? Y Michael Brecker, no właśnie żeby było słychać yy, co ci potrafi goście potrafili zmłócić na, na żywo Michael Brecker na saksofonie tenorowym Randy Brecker, jego mm, brat na trąbce i y, skład y, strasznych łobuzów y, za nimi utwór Sam Skunk Funk, posłuchajcie państwo sami bo to są niezłe bęcki. Reakcja, reakcja adekwatna, reakcja adekwatna. No znaczy, naprawdę ja, ja, wydaje mi się, ja nie wiem jak ci goście kondycyjnie dawali radę zagrać y, trasę koncertową, bo, bo tam, po prostu tam jest, tam jest cały czas do pieca, cały czas, cały czas. Ty grasz bardzo dużo koncertów, są takie momenty, że, że się w tym jakoś albo gubisz, albo wpadasz w jakąś rutynę, nie wiem, czy każdy mm. koncert jest dla ciebie osobnym przeżyciem? Y Zdecydowanie to drugie. Nie ma rutyny dlatego, że na szczęście właśnie ja gram muzykę, która pozwala na sporą naprawdę część improwizowania i podejścia do piosenki za każdym razem inaczej, dlatego, że właśnie ja nie gram z komputerkami, nie gram ze wspomagaczami. Z... Forma jest ustalona, ale nie jest narzucona przez żadne urządzenie zewnętrzne, co oznacza, że jeżeli chcę zagrać kodę dwuminutową albo sześciominutową, to po prostu taką gram. Jeżeli chcę przedłużyć wstęp, jeżeli chcę, żebyśmy zagrali sobie zwrotkę bardzo cicho, jeżeli chcę, chciałbym, żebyśmy generalnie my tych rzeczy w ogóle nie ustalamy, bo po prostu reagujemy na to, co się dzieje na scenie, więc nigdy nam się nie nudzi. A zawodnicy, z którymi gram teraz... Ty w tym składzie właśnie solowym, czyli Dominik Wania, Wojtek Fetkowicz, Michał Kapczuk i Damian Kurasz, no z nimi nie można się nudzić, bo oni po prostu potrafią każdą piłkę odebrać. Nie to... można powiedzieć, że każda, każdy koncert Kuby Badacha z zespołem jest inny. Tak, bo to mamy samych, to znaczy to, to, są, to, to, są, to, to są tak jak najlepsi tenisiści po prostu by się mm. spotkali. No, jakiej piłki nie zagrasz, to, to, to, to odbiorą, więc i każdy koncert jest faktycznie nie, niepowtarzalny. To teraz poszukajmy wolnej przestrzeni. Freedom Land. Mhm. No to jest kapela, która bardzo silne piętno wywarła na mojej wrażliwości muzycznej. Formacja The Yellow Jackets. Dzięki Wiesławowi Piero-Gorulce, mojemu wieloletniemu mentorowi, mistrzowi dane mi było poznać ten zespół w, na początku lat 90. I wtedy dopiero zacząłem sięgać do starszych płyt. Oni w ogóle zaczynali jako kapela, to, to była grupa sidemenów, troszeczkę historia jak Stoto. Mm -hmm. To byli goście, którzy po prostu spotykali się w studio nagrań i przygrywali innym artystom, wokalistom, na przykład nagrywali z nimi płyty jako muzycy sesyjni i po godzinach po prostu zaczęli tworzyć swoje rzeczy. To się tak pięknie rozwinęło aż do takich form właśnie jak utwór Freedom Land otwierający album Greenhouse. Bo się dzieje, pięknie się dzieje. No, Yellow Jackets. Ja, to, są, to są dźwięki, w, w, wiesz, no, to, to są rzeczy, które strasznie siedzą w moim, w moim sercu. Więc y, jeśli państwo mnie nie znają z tej strony, to tak. To, to jest potężna to potężny fragment mojego serca, jest zajęty y, y, już dawno zarezerwowany przez pana Rasela Ferrante, y, czyli pianisty, Jimiego Haslipa basisty, Willa Kennedy'ego perkusisty, i na tej płycie. Niesamowity Bob Mincer na, na tenorze. Ja bym zwrócił jeszcze jedną uwagę na jedną rzecz. Ekologiczne przesłanie w tamtym czasie nie było czymś oczywistym, a tu jest w tym, w tym utworze. Nie, wydaje mi się, że, ta, że ten wątek ekologiczny się przewijał w, w, w każdym dziesięcioleciu. Tak mniej więcej od... Może nie tak intensywnie jak nie teraz. Nie tak intensywnie jak teraz, no bo teraz się naprawdę robi cieplutko. Mhm. Mhm. Czujemy. Tak. Kiedyś Kuba prowadził audycję w innym radiu i tam też y, miał zmiennika. Ja jak? tego zmiennika też poznałem. Znałem go nie tylko z muzyki, ale z radia. Więc mm -hmm. teraz porozmawiamy i o muzyku, przede wszystkim muzyku, ale też przez chwilę radiowcu. Marek Napiórkowski, no, to kolejna polska legenda. No to tak, to, to, jest, to, jest, to jest filar polskiego jazzu, pierwsza gitara jazzowa Rzeczypospolitej. Świetny człowiek. Świetny, świetny, świetny. Mój, mój wspaniały przyjaciel od wielu, wielu lat... Yy, Oprócz tego, że spotykamy się na scenie i tworzymy czasami bardzo dziwne konstelacje muzyczne. Marek kiedyś zaprosił mnie do projektu, który uwielbiam. To jest Die Straits symfonicznie. Krzysiek Herdzin napisał aranżację. Pamiętam, Najpierw nie wiedział, że ja uwielbiałem Die i ta płyta... Brothers, Brothers in Arms, Arms to, to, to był album, no, który, który też mnie kształtował, więc yy, w, wszedłem w to po prostu z, z wielką z wielką i z bananem na twarzy yy, i gramy te koncerty, w tym roku będziemy grali kilka koncertów właśnie z cyklu Daję Symfonicznie, więc jeśli gdzieś państwo namierzą to w, w internetach, to yy, polecam, bo te aranże Herzina są po prostu znakomite. Krzysiek tak pięknie opowiedział te historie na nowo, nie odbierając im siły oryginału, a y, oplatając takimi y, y, y, y, y, pięknymi dźwiękoroślami, że, że no po prostu naprawdę... Jest to, jest to uczta, i jest to przeżycie, a Marek, Marek Napiórkowski jest niesamowicie płodnym i, i, i pracowitym muzykiem, bo i muzyka do filmów i płyty, które zaskakują i płyty, które, na które zaprasza gości bardzo nieoczywistych, taką czołówkę światowego jazzu, ale teraz sięgniemy do płyty... String theory. Theory. theory. Tak i, i um, utwór, który nie pamiętam, to, to chyba jest utwór otwierający płytę. E, pio, e, kompozycja Zazi z towarzyszeniem e, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy, e, czyli Orkiestra AUXO. E, I te smyki, które brzmią jakby po prostu pod spodem grała metalika tylko bez przesteru. Posłuchajcie państwo sami. filmie jakimś na zakończenie, mm -hmm. nie? Takie... U, nas w, u nas w branży mówi się, że... Niebie... Nie bierze się jeńców I, I właśnie Marek ewidentnie w tym utworze Jeńców nie brał no, I tutaj w, w taki pomysł przyszedł mi do głowy Gdyby państwo nie wiedzieli, co zrobić Na przykład z wolną majówką To polecam, żeby się najpierw nauczyć tematu tego utworu A później całej solówki na pamięć Tak, żeby sobie zaśpiewać równolegle właśnie Z gitarą solową Marka Napierkowskiego Mocno nasycony utwór Od Kuby Badacha Ostatnia playlista Kuby o, I teraz jak słyszę Jamesa Taylora To, mm. to od razu robię głośniej Co mm. za utwór będzie następnym, Kuba? A to jest mój pierwszy taniec weselny. Eee. Tak. Ja pomyślałem, że sobie tak państwu powiem. Do, do tej piosenki z żoną sobie tańczyliśmy, bo ko kochamy ten utwór. Szczególnie w zaśpiewany przez Jamesa Taylora. To jest, to jest piękna piękna ballada Michael Brecker. Zaczęliśmy od Michaela mm -hmm. Breckera, a on na stare lata potrafił też tak koić i tak czarować, jak w tym utworze na James Taylor. No to Jamesa Taylor'a chyba przedstawiać nie trzeba. Jeden z największych pieśniopisarzy w historii muzyki. The Nearness of You It's not the pale moon That excites me That thrills and delights me Oh no It's just the nearness of you It isn't your sweet conversation That brings this sensation Oh no It's just the nearness of you When you're in my arms And I feel you so close my wildest dreams come true I'll need no soft lights to enchant me if you only grant me the right to hold you ever so tight the nearness of Chant me if you only grant me the right To hold you ever so tight And to feel in the night Just the nearness of Playlista Kuby Badacha. Dzisiaj sobotnia, pierwsza kwietniowa i ostatnia Kuby. A przed mm. ostatnią piosenką będzie utwór y, człowieka, który pojawiał się. Jego nazwisko gdzieś było tutaj w tym programie przy okazji inspiracji przeróżnych. Tak. Stevie Wonder. Tak, tak, tak. Ale jego utwór jako dowód y, łączenia pokoleń. Yy, a, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest to utwór tak uniwersalny Który zna ojciec, matka Córka, młodzi wykonawcy I tworzą różne interpretacje piosenki A faktycznie, tu jest, jest łączenie amour. pokoleń Bo tu jeden pan a jest Adam starszy Levin. Nazywa się Joe, a ma na imię Joe A drugi ma na imię Adam Adam, Adam i Joe tworzą duet tak. Na wskroś jazzowy Bo w takiej bardziej Właśnie Jazzowej aranżacji tak. Big bandowej Adam Levins z, z Maroon, Maroon 5 five, Który nigdy nie wyda Solowej solowej płyty, ale czasami gdzieś nagrywa coś, dogrywając się, gdzieś pojawiając się przy różnych e, nagraniach. Tak. I pewien piosenkach. pan, który może się Państwu dać dużym zaskoczeniem, ponieważ kojarzymy go raczej ym, z wielkiego srebrnego ekranu i z ról takich gości, z którymi się nie zadziera. <grym> to którzy praca. są raczej, y, no, generalnie chyba mało kto w historii kina zagrał tyle ról takich mm, y, psychopatów y, z, ze świata y, y, gangsterów i y, y, y, y włoskiej mafii. Ehm, Joe Pesci, tak. który okazuje się, że pierwszą swoją płytę nagrał w roku 1968 i okazuje się, że też śpiewa. Jak śpiewa? <śmiech> no to sobie Państwo sprawdźcie teraz sami. My chérie amour y, y, Wondera. Joe Pesci i Adam Lewin. My Sherry Amour Lovely as a summer day My Sherry Amour Distant as the Milky Way Sherry Amour pretty little one that I adore You're the only girl my heart beats for How I wish that you were mine La la la la La la faith cafe But sometimes on Pierwszy Polskiego Radia. Tak śpiewa pan Joe Pesci w wieku lat y, bodaj 80? <grych> to sobie z, f, fanaberia. Nagram sobie płytę jazzową. Proszę bardzo. Inspirujące powiedziałem. Bardzo, bardzo to jest inspirujące. Okazuje się tak, że y, ja dlatego y, zabieram się chyba za podnoszenie ciężarów i za jakiś ten, no bo jeżeli on może nagrywać płyty, to ja mogę zostać Schwarzeneggerem. Siłkiem. Dokładnie, do, do, nie wiem, przed, przed sześćdziesiątką. A czemu nie? Wszystko Akt. jest wszystko możliwe jest, tak. dzisiaj. W dzisiejszych czasach wszystko. Ale po... jeżeli będę, przepraszam, że ci wejdę Ta. słowo, bo jeżeli będę takim osiłkiem, to będę jednak takim y, wojownikiem, ale takim y, pokojowym. wojownikiem barbarzyńcą Czułym barbarzyńcą. Nie, no tak, no może być. <śmiech> Wojownik pokoju, jak Aaron Parks y, nazwał swój mm, piękny utwór. Kuba, to ostatnia piosenka z naszej playlisty. Chciałem ci bardzo podziękować. Y, dostarczyłeś nam, nam, słuchaczom, myślę i mnie, y, Wiele pięknych dźwięków, wiele inspiracji. Musiałem tego posłuchać, zastanowić się, wejść trochę w Twoją głowę. Być mm -hmm. może bardzo to było przyjemne. Jaki utwór będzie tym ostatnim w playlistze? To jest kompozycja Arona Parksa, wybitnego amerykańskiego pianisty, który, który nagrał lata temu przepiękną płytę zatytułowaną Invisible Cinema. I, i, I to jest płyta, do której bardzo często wracam, y, bo język muzyczny tego pana jest naprawdę y, oszałamiający I, i te światy, które on wymyśla muzyczne, naprawdę potrafią wciągnąć na godziny. To jest taka płyta, o, to jest właśnie płyta, której słucham w aucie y, y, bardzo regularnie na długich trasach i to jest płyta zapętlona, ona się nie nudzi. Aaron Parks, Invisible Cinema i y, y, Pokojowy Wojownik. No, po, pokojowy nie w sensie, że duży, z dużego pokoju, tylko taki peaceful warrior. Mhm. Kuba Badach. Y, playlisty znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia. To wszystko jest podcastowane. Kuba, wpadaj do nas częściej. Bardzo chętnie, bo bardzo było mi miło. Marcinie, bardzo Ci w ogóle dziękuję za zaproszenie i za możliwość podzielenia się dźwiękami, które mi towarzyszą. Y, z Tobą i ze wspaniałymi słuchaczami y, Jedynki wszystkiego dobrego to był Kuba Badach bardzo dziękuję audycję wydawała Anna Wil a za tydzień zmiana proszę z nami zostać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 Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Mam dobre informacje, być może poza jedną i może właśnie od tej złej zacznę. Droga ekspresowa S3, i to jest informacja od naszego słuchacza, za którą bardzo dziękujemy, pomiędzy Lubinem a Legnicą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dokładnie zaraz za zjazdem na Lubin południe, około godziny 17 na 278 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Uważajmy w tym rejonie, bo na s strójce, co tylko zakończyło się e, utrudnienie pomiędzy węzłem Bolków, a węzłem Kamienna Góra Północ. Na 342 km przypomnijmy, spłonął samochód osobowy. Mieliśmy zablokowaną jezdnię w kierunku południowym. W tej chwili jedziemy już bez kłopotów. E, jedźmy ostrożnie, żeby nic więcej złego się nie wydarzyło. E, również koniec problemów na s 5 pomiędzy Święciechową a Śmiglem Południe. Tu na 33 km samochód osobowy uderzył w bariery. Skończyły się też kłopoty na autostradzie A1 pomiędzy Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim. Dokładnie w miejscowości Ochocice zderzyły się dwa samochody osobowe na 374 km. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Służby uporały się z tym utrudnieniem i pojedziemy już tym odcinkiem bez absolutnie żadnych problemów. Sytuacja nie zmienia się chyba w najbardziej obleganym górskim kurorcie, czyli w Zakopanem. Na Nowotarskiej, Alei 3 Maja i Kościeliskiej. Tam. Wszędzie mamy korki. Dlaczego? Dlatego, że sporo z nas pojechało na święta w góry, ale patrząc na północ naszego kraju korków nie uświadczymy. Czyli zatem może by tak pojechać nad morze i nie jest to zły pomysł.